Cześć, jestem Krzyszmę na wysłuchaniu podcastu wakacyjnego, i jedynego polskiego podcastu, który jest nadawany tylko i wyłącznie w wakacje. A ja dzisiaj jestem taki, jakby trochę głośniejszy, głośniejszy jestem, ponieważ pokombinowałem, bo byłem do tego stopnia dzisiaj cichy, że nie mogłem nagrać odcinka i krew we mnie zapulsowała. Ja przecież 50 zł na ten mikrofon wydałem. No i teraz będę głośniej. Cieszycie się jak ja się cieszę, że będę głośno. Ale zajebiście jak ja widzę takie grube krechy to. Aaaa... Dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Podcast wakacyjny Zapraszam Was na odcinek. Dzisiaj będzie odcinek. O UFO, UFO. I tak, stwierdziłem, że jest do wakacji 8 dni, nie wprowadzam inną datę, nie liczę teraz, do końca wakacji 8 dni. 8 dni no to mało, do no już rok szkolny, ja kupiłem sobie podręczniki do szkoły, już sobie podręczniki kupiłem, zakupione są podręczniki i miałem z tym trochę problem mały, bo, no dobra, nie będę wam o problemie mówił. Zapraszam was na odcinek o UFO, bo mój tata zauważył 21 sierpnia, czyli już 22 drugiej nocy, że macie płytę w domu teraz. Wielkości powiedzmy takiej płyty, płyty. obiekt na niebie zauważył, taki okrąg pomarańczowy, zauważył, a w środku w nim takie światła i on trzy razy, yy, tam, trzy razy sobie leciał nad naszym domem. Raz, no nawracał, nawracał kilka razy, no i to go już poruszyło. To go już potuszyło no i powiedział mi o tym dzisiaj no we mnie coś się stało no bo ja w ucho wierzę. wierzę w ucho tak no i jak zobaczyłem jak już coś takiego no to trochę się można dziwić ej czemu jestem taki cichy cichy mam, mam być głośny głośny mam być no proszę mnie tu głośno nagrywać ej ściszyło mnie trochę dobrze no, teraz już mnie głośno nagrywa, jest dobrze, jest wspaniale, wspaniale jest w moim studiu, no, już jest wspaniale, dobrze. No i właśnie to mi się nawinęło po tym, żeby porozmawiać dzisiaj o UFO. Ha, eee, musisz pożegnać? Bo tą partię wcześniejszą nagrywałem trochę, że głośniki było słychać i z głośników też podkład mi przed, bo mam fajne słuchawki, fajne słuchawki, teraz mam. Dobrze, a, tak się zapędziłem, już nie wiem o czym mówię. Dobrze, wierzycie w UFO, wierzycie w UFO, ja myślę, że w UFO, ja wierzę, ja wierzę w UFO, yy, bo no, widziałem już, o na przykład widziałem, że leci coś takiego jak gwiazda, takie coś jak gwiazda leci, białe, zatrzymuje się, z tego wydatują dwa małe, dwa małe, one się rozbiegają, a to leci se dalej. No to mnie trochę, no nie wiem co to może być, ja tego wytłumaczyć nie umiem, jeśli ty potrafisz to wytłumaczyć, no to mi powiedz, to ja może zostanę wierzyć, a poza tym, yy, to taki, to co tata mi powiedział, no to, to jest przekonujące, nieprawdaż? Ja myślę, że prawdaż, ja myślę, że prawdaż i to nawet bardzo prawdaż, no no, ale nie musicie wierzyć, ja nikogo do wierzenia w UFO nie namawiam. Ja was bardziej bym namówił do wierzenia w Boga, bo ja w Boga też wierzę. I właśnie Martin Lechowicz wysyła takie podcasty Okiem Chrześcijania i postanowiłem sobie, że jak tam no, namawia do takiego no, niebania się mówić o tym, że się wierzy i postanowiłem poszukać koszulki, tak jak doradził zresztą. Postanowiłem sobie poszukać koszulki z napisem, z napisem wierzę w Jezusa albo coś takiego i znalazłem piosenkę I Love Jezus nie o Jesus, I I Love Jezus czarny rozmiar LK jest, LK jest, więc jest dobrze za 19zł I Love Jesus i się nie będę bał w tym chodzić no nie będę się bał w tym chodzić, bo no ja bym się nie bał w takim czymś chodzić mogą się śmiać mogą się nie śmiać, ja mam to szczerze mówiąc gdzieś ale wracając do tematu UFO wracając do tematu UFO yy, czy Wy się Jeszcze Was się zapytam, bo dzisiaj taki krótki będzie dość odcinek, czy Wy się UFO boicie? Czy no, jeśli wierzycie, to czy się przy okazji boicie UFO? Ja się myślę, że no, tak trochę, trochę, bo takie nowe jest dziwne, no to to się trochę bym bał, trochę bym się bał. A i czemu jest coś takiego, że jak podkład nie leci, no to jest ciszej, jak leci to jest głośniej chyba że jak leci to ja chcę się przewijać przez ten podkład bo tam po na słuchawkach i wtedy taki strumień no, lepszy lepszego głosu się wydobywa z mojej... z mojej gęby dobrze no tak? co ja to chciałem? Chciałem, ja chciałem? chciałem podkład dodać podkład chciałem dodać no i co? jak? no oczywiście przecież jak jest podkład to ja mówię jakoś tak głośniej nie wiem ale to jest dobrze, to jest dobrze, to jest dobrze, bo, bo no podkład będzie właściwie zawsze. Dobra, dobra, dobra, dobra. Eee, co ja chciałem powiedzieć? UFO, UFO, UFO. Eee, na temat UFO jeszcze chciałem wam powiedzieć. Nie wiem czy wiecie, na pewno wiecie, że to takie spekulacje, czy oni stworzyli świat, oni nas stworzyli, znaczy ludzi. Ludzi, że stworzyli ludzi, zaśchali nasienie ludzkie i jesteśmy ludźmi. Jeszcze słyszałem takie, ktoś ktoś mi to powiedział, że to ludzie, którzy wiedzą, wierzą, że UFO napisało takie coś jak, no, Biblię napisało po prostu i siebie podają jako, znaczy, nie, że jest jakiś taki wielki ufoludzki imperator, który jest niby tym Bogiem i on tam rządzi wszystkimi, a UFOki to są aniołowie, synowie Boży. Tak, też coś słyszałem. Ja w to ak akurat w coś takiego to ja nie wierzę. Akurat w coś takiego to ja nie wierzę, ale. Można wierzyć co się chce, bo jest wolność słowa i myśli. Tylko nie można obrazić prezydenta. Dobra, ale to nie miało chyba nic wspólnego z tym. Dobrze. Tak. O koszulce Ilo Jezus powiedziałem. Więc to już wszystko. Bum, bum, bum. Zapraszam was na. Hmm, nie wiem czy. Czy, ten, czy będzie na wikipedyjnym szlaku, bo mam temat idiotyczny. Albo... Dobra, będzie. Będzie, więc zapraszam na, na wikipedyjnym szlaku was teraz. Zapraszam. Chcesz poznać tajemnicze tajniki w cioci wikipedii? Chcesz dowiedzieć się nowych rzeczy, o nieznanych znaczeniach, znanych ci słów? Tylko tutaj, tylko dzisiaj, na wikipedyjnym szlaku znajdziesz to, czego ci trzeba. Dokładnie to, czego ci trzeba, będzie... Y, będą, będą tutaj informacje z wikipedii, zadziwiające informacje. Dobrze, to może zaczniemy już dzisiaj. Wujek Krzyszmen zacznie już dzisiaj. Zacznie wujek Krzyszmen. Tak, no i wujek Krzyszman zacznie może. A, ale się stukom nie głosu zmniejszył teraz. Dobrze, trudno. E, więc tak. Może wpiszemy sobie na porządku mało ambitne słowo. Cycki. Cycki. Wikipedia. No, znaczy nie w tym, no wy, wy, wy, wy, wy w Googleach. I co nam się wyświetli, chyba każdy wie, piękne, piękne cycki cycki cycki.pl No, tak się wyświetli, a jak są dwa cycki, to jest jeden cyc, prawda? A to wpisujemy cyc. No cyc. No, to są, no też różne takie, a teraz może wpiszemy cycki na wikipedii. Na wikipedii. Cycki nie jest, nie ma cycki, nie ma cycki, ale jest jeden cyc. I nie wiem, czy wiecie, ale CYC to projekt z dziedziny sztuc sztucznej inteligencji mający na celu stworzenie komputerowej bazy wiedzy, tak zwanego zdrowego rozsądku. Ma to stanowić podstawę, która umożliwi programu... ej... EI... nie... no, a i przeprowadzanie rozumowania podobnego do ludzkiego, mimo iż nazwa CYC, Czytaj, SAIK, nie SYC, SAIK masz czytać. Chodzi o angielskiego słowo ENCYKLOPEDIA. Aha, bo tam jest ENCYC, nie ENCYKLOPEDIA, nie encyklopedia e, To baza wiedzy tworzona w ramach tego projektu, zawiera dużo więcej informacji o opisywanych, opisywanych w niej obiektach, niż tylko proste definicje, czyli CYC jest mądry, CYC, no CYC, no wiecie tam CYC, i to był nieudany odcinek, bo cyc to nie jest niby nic takiego fajnego, ale znaczenie inne jest. Musicie przyznać, że cyc to ma też inne takie znaczenie. i właściwie nie wiem, to chyba był już jeden z... ostatni... chyba ostatni... Tak, to chyba był ostatni odcinek na wikipedyjnym szlaku, bo mi się pomysły już wyczerpały. Chyba, że coś jeszcze znajdziecie, chyba, że coś jeszcze znajdziecie. No. Jakbyście znaleźli, to możecie mi wysłać na GG albo na czymś. No. coś jeszcze tam o Wikipedii? No czytajcie sobie Wikipedię i może dowiecie się czegoś fajnego, ale uważajcie na ten, no. no na to, że wiecie. No że tam są fałszywe informacje często yy. Yy, tak. Ha, ha, ha. Co jeszcze tam można powiedzieć o cycu? To jest obecnie jest dostępny za darmo w okrojonej wersji nazywanej Open cyt, otwarte otwarty Dodatkowo dostępna jest również wersja e, Research cyt, która jest udostępniona naukowcom instytutom badawczym również za darmo. Czyli naukowcy mają cycę za darmo. Że cyca. Cyca. Wykład na temat cyca jest w Google Video. A jeszcze sobie zobaczę co to jest. Jak jest cyc na. na tych na. A Google'ach Google Grafika, O, czemu mam co nie obejrzeć? A? co? No nie, nie będę świntuchem. Aha, i przepraszam Was, przepraszam Was, że wczoraj w poprzednim odcinku nazwałem Was niechcący kutasami, bo jak wiecie, mi się pomyliło. Pomyliło mi się z boczuchy skut... no, Myślałem może w Mi zboczuch z powiedziałem, chciałem powiedzieć z powiedziałem kutas, ale później się poprawiłem. No, no to tak. No to co, na Wikipedyjnym szlaku będzie już dobiegało swojego końca. Ja się tylko cieszę. Najbardziej się cieszę, że mi się udało ten mikrofon zgłosić. A teraz jak zwykle zapraszam Was już na koniec tego odcinka Mającego będzie miał około 17 minut, 18 minut, nie wiem, jakoś tak. Więc zapraszam Was na koniec tego odcinka i tak zapraszać Was będę musiał jeszcze przez małą chwilkę. No nie wiem. No, to, to był ostatni odcinek na wikipedyjnym szlaku. Jak coś znajdę, to może jeszcze będzie, ale nie zanosi się. Nie zanosi się, żeby coś było, ale może być. Może być, nie musi być. Dobra, dzięki Wam bardzo za słuchanie. Cześć. jestem już, jestem już z wami i możecie się raczyć moim jakże głupim głosem On co tak cicho teraz, bo ja wcale bo ja obserwuję ten strumień głosu czy nie jest przypadkiem za cichy, bo jestem na to teraz uczulony, mam taki fetysz fetysz mam taki dotyczący właśnie tego strumienia głosu przed chwilą był mocniejszy a nie wiem, dobra, nieważne, i tak fajnie, że jest taki głośny, czy głośny bo poprzednie odcinki były po prostu ciche tu nie ma nic do głośności, po prostu poprzednie odcinki były ciche czy ja nie wiem, czy ja głośno mówię, czy ja nie mówię głośno. Przydałoby mi się takie studio jakieś fajne. No, ale to mikrofon by przydał lepszy. Chociaż ja nie mówię, że ten jest zły. Ten mikrofon kosztował 50 zł Trochę przepłaciłem. No ale, no ale dobra. Dobra, coś chciałem wam o czymś powiedzieć. Wam chciałem. Aha. Yy, ten yy, Przymierzałem się do jednej czynności bardzo długi czas i w końcu ją zrobiłem. W końcu ją zrobiłem przed po bardzo długim czasie oczekiwania, ale, ale nareszcie już jest, nareszcie już ta czynność została zrobiona. Yy, zmieniłem skarpetki. Ha, ha, ha, cóż za debilny dowcip, cóż za debilny dowcip. Yy, po, w, zasubskrybowałem yy, podcasty w końcu. Chociaż i tak moja strategia to jest yy, zasubskrybować, no, znaczy nie, nie zasubskrybować. Co ja mówię? Moja strategia y, to słuchać podcastów fonu, a oni mi powiedzą, co jest fajne. I tak, z, do moich zasubskrybowanych y, podcastów z, należą Completely Unprofessional. Podcast indywidualny, odwyk, podcast bez nazwy. Najlepszy polski podcast, według mnie. Podcast nienormalny, nowy podcast Matico 122. Podcast wakacyjny, czyli mój. Tak podcast podcastofon podcast autorski podcast Maugliego Mateusza Mateusza subiektywnie o kulturze bardzo fajny podcast niczego sobie i zbieg okoliczności też podcast Mateusza Maugliego razem z Chopinem i Kylem i chyba jeszcze Agnieszka no Name to prowadzi tak No name, tak tak Agnieszka nie ma nazwiska I co? I co mogę powiedzieć? Słuchajcie podcastu wakacyjnego. No. Czemu mielibyście nie słuchać podcastu wakacyjnego? Wiem, że mój głos nie jest taki, jakiś taki najlepszy do podcastingu. Ale są ludzie z duży gorszym głosem. No. No dobra nie ma. Z duży gorszym głosem jest tylko z troszeczkę lepszym głosem. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Słuchajcie no. No dobra. No będę już kończył. Krzyszmen będzie kończył, no, a dzisiaj wyjątkowo, ja mam wakacje i nie muszę cały czas napierniczać tym językiem, nie? No, no to was zostawię z końcówką, a idę, słuchajcie, sobie jak lubicie, a idę, to sobie słuchajcie, prawda, jak nie lubicie, to nie słuchajcie, możecie wyłączyć to w pieruny. Dobrze, a ja się, a, a ja się udam teraz rozmawiać z, z Matiko122, czy tam 122. Yy, I się uraczę pasztetem borowikowym, najlepszym pasztetem w, w kraju. Aha, aha, aha, aha, jeszcze wam coś powiem, jeszcze wam coś powiem. Aha, to co, jeszcze coś sprawdzę. P? A? P? P? P? A, jest taki mały, jest taki mały wybuch, czy nie ma małego wybuchu? Nawet nie wiem, a powiedzcie w komentarzach, powiedzcie w komentarzach. Zauważyłem, że komentuję tylko yy, Duki. Nie wiem czemu. Tak spadł poziom, że wszyscy się już wynieśli, że już nie lubią podcastu wakacyjnego. Nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Dobrze, dobrze. To... Aha, co ja chciałem powiedzieć? Chciałem wam coś powiedzieć. Aha, na obiad jeszcze jadłem takie pierogi i chciałem tu zareklamować moją babcię. Jaka, jakie moja babcia robi pyszne pierogi z mięsem i kapustą. Tak powinien, tak powinny smakować każde pierogi, ale one są tak pyszne, to jest ten pierog od mojej babci powi... zawiera to, co powinny zawierać każde pierogi, no pierog... pierogi te są pyszne, naprawdę, jakbyście kiedyś mieli styczność z babcią krzyśmena, to powiedzcie, babciu krzyśmena zrób mi pierogi, a moja babcia powie, że wam zrobi, no dobra. No, może tak nie powie, ale... <grych> e, no to Krzyszman będzie kończył. E, no, no Krzyszman będzie kończył. I tam sobie, słuchajcie, czyńcie tam dobro, czy tam co tam chcecie, sobie czyńcie i jestcie pasztet borowikowy. No to, cześć, mówił Krzyszman.